Witamy w podcaście Poligrota. Z tajnego laboratorium o miękkich ścianach mówią do Was Danieluj Szajacoka Pospoltury Dzejkubowska oraz Baron Broda. Nieniejsza audycja może zawierać wulgaryzmy oraz okazjonalne spoilery. Słuchajcie na własną odpowiedzialność. English, fucker, do you speak it? Dzisiaj zebraliśmy się, żeby omówić dwa zagadnienia. Pierwszym z nich jest, ile osobowości ma poligrota. Odpowiedź Aha. brzmi, poligrota ma cztery osobowości. Nie jesteśmy pewni. Nie jesteśmy pewni, tak. To, jest, to wymaga dalszych badań. W tym miejscu się śmiejecie? Ha, ha, ha. No, To ile mamy osobowości powinno chyba wyjść po naszej dzisiejszej dyskusji w sumie, bo jesteśmy mm. poligrotami. Mm -hmm. Tak, ha. każdy z nas ma co najmniej dwa języki. Ale tak naprawdę ten prawdziwy temat, którym chcieliśmy się zająć, to ile osobowości ma poliglota. To jest troszeczkę... obrosło już chyba mianem miejskiej legendy, że osoby, które mówią wieloma językami, w każdym języku zachowują się troszeczkę inaczej. I Jak to w zasadzie wygląda? I dlaczego tak jest? Wiem, że chyba większość z nas przeczytała jakiś tam artikulik na necie, plus trochę o tym wiemy z doświadczenia, ale zawsze fajnie mieć jakieś naukowe podstawy. I na przykład na początku lat 2000, właśnie Jean-Marc nie będę próbowała tego przeczytać z angielska. The Whaley. The Wally prawdopodobnie i Aneta Pawlenko zapytali ponad tysiąc osób bilingwalnych, czy czują się, że są inną osobą, kiedy mówią w innym języku. I dwie trzecie odpowiedziała, że tak. Mhm. No, tylko, że tutaj jest problem troszeczkę metodologiczny, no bo pytasz, pytasz badanych, co oni sądzą, a badani generalnie nie, nie, nie są najbardziej wiarygodnym źródłem Badani często albo odpowiadają to, co ty chcesz, chcesz usłyszeć, albo to, co im się wydaje, że, że, że zachodzi, co tak naprawdę nie zachodzi, więc to jest problem. Ale, ale mamy też badania inne, które to popierają troszeczkę bardziej obiektywnie, nie? Więc tak, to jest troszeczkę uzasadnione też, w tym momencie. Uważam, bardzo ciekawe badania przeprowadzone na japonkach, które właśnie mówią, są bilingwalne w sensie angielsko-japońsko-angielskie, gdyż żyją w Ameryce i mają amerykańskich partnerów życiowych i dzieci, które mówią po angielsku, więc mówią głównie po angielsku, a po japońsku rozmawiają z rodziną bądź tam z przyjaciółmi bliskimi z Japonii. I to było bardzo ciekawe, bo widać według mnie bardzo wychowanie i kulturę japońską w tym jak odpowiadały na pytania, bo to właśnie od, na tym polegało badanie, że dostawały początek zdania i miały go skończyć. No i na przykład y, y, y, w pytaniu, w zdaniu Kiedy moje życzenia są w konflikcie z życzeniami mojej rodziny Po japońsku odpowiadały, że jest to dla nich bardzo smutne A po angielsku, że i tak zrobi co chce mhm. I uważam, że tutaj bardzo widać właśnie tę taką japońską uległość kobiet mhm. To jak są wychowywane właśnie na to, żeby y, przede wszystkim rodzina i, to, i ich życzenia spełniać też w zdaniu, które się zaczynało, że prawdopodobnie w przyszłości zostanę odpowiadał po japońsku, że żoną, a po angielsku, że na przykład nauczycielką. Czyli uważam, że tutaj właśnie bardzo wychodzi samo wychowanie i to, że właśnie po japońsku myślą w ten sposób, jak zostało wychowane, czyli taki bardzo tradycyjny, tra tradycyjny sposób, tradycjonalny. Tradycyjny. Słowa su są trudne? Tak, słowa są trudne. Dzisiaj szczególnie, przepraszam, byłam na maratonie w kinie i jestem niewyspana. Więc tutaj myślę, że trochę bardziej widać, trochę bardziej legitnie to już brzmi mhm. w tym badaniu. No to właśnie było badanie, bo ja trochę mam info na temat tego. To było badanie pani Suzanne Erwin tripp w 1968 roku. I ona właśnie badała te japońskie kobiety żyjące w San Francisco. I to badanie właśnie polegało na tym, żeby one dokończyły jakieś tam zdania, z czego wynikało właśnie tak, jak powiedziałaś, że jednak system wychowania kobiet wpływał na to, jakie były ich odpowiedzi w zależności od języka. Wcześniej ta sama pani, jeszcze jako Susan Erwin, bez drugiego nazwiska, przeprowadziła w 1964 roku test. I ten test jakby przeprowadziła na Francuzach żyjących w Stanach. I oni mieli jakby dwie sesje, które polegały na tym, że miały, yy, mieli, znaczy w tym artykule, który czytałam, tam nie było powiedziane, czy to były tylko kobiety. Prawdopodobnie to, były, to byli po prostu Francuzi obu płci. W każdym razie tam była seria obrazków i oni mieli do tego ułożyć trzyminutową opowieść. Pierwsza sesja była po francusku, a po kilku tygodniach była sesja po angielsku. I okazało się, że po angielsku Częściej mówiono o agresji fizycznej, o agresji werbalnej w kierunku rodziców. Były próby jakby zwalenia winy na kogoś innego, bo to były ogólnie takie obrazki dość problematyczne związane z rodziną. Podczas gdy po francusku było bardziej widać w tych opowiadaniach dominację przez starszych, winę i agresję werbalną w kierunku ludzi w tym samym wieku. Więc widać, że mimo tego, że ta grupa badana jakby opisywała to samo, tylko w innym języku, to było widać właśnie takie kulturalne nadschowanie tego, w jaki sposób się wypowiadali. Mhm. To są badania z lat 60. XX wieku. Świeższych jest niedużo. To, o którym wspominała Cura, było w 2001-2003. Tak, tak. Myślę, że możemy potraktować sami siebie, właśnie wpadłem na taki pomysł, żeby, żebyśmy potraktowali sami siebie jako próbkę badawczą. Jakbyśmy znaleźli na przykład dwa identyczne testy na osobowość, tylko że jeden po polsku, drugi po angielsku. Gdybyśmy je wypełnili, powiedzmy w odstępie dwóch tygodni od siebie, mhm. albo drugi mhm. po francusku dla ciebie ewentualnie, mhm. bo to jest jednak twój drugi język, czek mogłoby to dać jakieś nam wskazanie co do tego jak to wygląda ale tak nie opierając się już aż tak o, o naukę bo, bo wiemy, że są jakieś badania wiemy, że są jakieś może nie tyle jednoznaczne rezultaty ale na pewno jakieś trendy się pojawiają jak to wygląda w Waszym osobistym odczuciu? Jakie macie doświadczenia z tym związane? Bo wszyscy wszyscy mówimy kilkoma językami, więc na pewno się z tym zatknęliśmy już. To znaczy, ja mam rodzinę, która mieszka w Niemczech. Moja kuzynka była wychowywana w Niemczech. Ma 28 lat w tym momencie. I pamiętam zawsze, że jak przyjeżdżała do nas, to miała trudności ze, ze takim sklejaniem. Nie, nie przepuszczaniem myśli w słowa, żeby to po prostu dobrze było zrozumiane więc ona robiła code switching, ona potrafiła pół, pół zdania powiedzieć po polsku i pół zdania powiedzieć po angielsku, po, po niemiecku, przepraszam nie? więc wychodziło coś na zasadzie sieć cicho do furzkopf czyli furskop po angielsku, po niemiecku to jest głowa na przykład nie? Wiesz, jak, jak próbowała cokolwiek przekazać to ona musiała gdzieś wklecić, wpleść to, to, to niemieckie słówko, żeby dla niej to było jasne, a no dla przeciętnych Polaków, tak jak u mnie w rodzinie, którzy nie rozumieją mi ni słowa w innym języku, no to było to już ciężko, żeby to zrozumieć, nie? Ale to może kwestia tego, że taka inwektywa jak Fürtskopf nie ma swojego ekwiwalentu w języku polskim. No teraz już ma. Pier, pier, pierdogłowie. Pierdogłowie. Proszę, może no, też tak być. Bo... Ja bym jeszcze chciała przytargać do tej dyskusji panów Sapira i pana Warfa. E... Wielki, wielki powrót. Wielki powrót. O tych panach wspomnieliśmy w pierwszym odcinku, jeżeli nie pamiętacie. Ponieważ w sumie zastanawiam się, czy to trochę nie jest tak, że jak mówimy w danym języku, no to ze względu na to, jak ten język opisuje rzeczywistość i jaka rzeczywistość jest opisana przez dany język, czy to dlatego nie mamy tych wielu osobowości jako poligloci. To jest to, ale też trzeba pamiętać o tym, że język jest mimo wszystko artefaktem kulturowym. Jest nierozłącznie związany z tą kulturą, mimo wszystko. Więc, pewne takie rzeczy, takie jak to, że kobiety bardziej wyrażają, japońskie kobiety w języku japońskim bardziej wyrażają uległość, to jest kwestia właśnie powiązania tego języka z kulturą, bo w Japonii jest taka, a nie inna kultura. Czy jeszcze chcecie się wypowiedzieć na ten temat, może? czy znaczy, ja chciałam jeszcze, w wymach tego, co zaczęłaś tutaj wspomnieć, że byłam kiedyś na wykładzie, gdzie. Kobitka niestety nie pamiętam nazwisko, bo to już było parę lat temu. Analizowała to, w jaki sposób osoby, które przetrwały Holokaust, wypowiadają się o swoich przeżyciach i w jakim języku to robią. I o ile wiele osób y, mówiło w języku obcym, np. angielskim, bo to często były osoby, które po y, wydostaniu się z obozu pojechały do Ameryki, często mówił po angielsku po to, żeby stworzyć dystans pomiędzy tymi wspomnieniami, gdyż mówienie o tym języku obcym było dla nich prostsze to też było wiele osób, które z kolei używało takiej dziwnej mieszanki językowej, która powstała w obozach, no bo jak wiemy, w obozach było wiele różnych nacji mm -hmm. wymieszanych i oni bardzo często musieli tworzyć taki swój pidżin, bym powiedziała. Dla osób, które wiedzą, znają jest pidżin, to jest taki sztucznie stworzony język, który jest mieszanką kilku, który po prostu powstał ku jakiemuś celowi. Na przykład pidżin możemy mieć w jakimś porcie, gdzie na przykład Często z jednego kraju przyjeżdżają statki i ludzie muszą dokonywać transakcji, więc tworzą sobie pidżin, który jest mieszanką dwóch języków i tylko na przykład mają słówka biznesowe w tym. Mm, pidżin jest ograniczony generalnie swoim zasięgiem do terytoriów, gdzie e, kontakt międzyjęzykowy jest bardzo intensywny, to jest bardzo ważne. Tak, no i właśnie ja chciałam tylko skończyć o tym wy wykładzie, bo zaraz zapomnę i będzie uływane i wszyscy się wkurzą, że nie skończyłam. Ten, ten pidżin nie jest czasem najczęstszy na, na tych karaibskich rejonach? No, tak. tak, właśnie tylko o tych płatach wspominałam, bo to właśnie często w takich sytuacjach. I właśnie taki pidżin powstał w obozach koncentracyjnych, no bo tam była mieszanka i ludzie musieli jakoś sobie radzić w tej bardzo ciężkiej sytuacji. I niektóre osoby właśnie tylko w takim pidżynie potrafiły opowiadać o tych przeżyciach z obozów, bo tylko w ten sposób potrafiły wrócić do tych momentów i, i inaczej nie potrafiły w ogóle wyrazić tych uczuć. I to też było bardzo ciekawy wykład mhm. w te, pod tym kątem właśnie. Okej, okay. Jeszcze odnośnie pidginów. E, samo słowo pidgin się wzięło od jednego z tych języków używanych na Karaibach. Jeden z tych najpopularniejszych nazywa się Tok Pisin, tok pisin tak. i od tego jest właśnie pidgin. Pidgin. Pi, nie mylić z gołębiami. Tak. Pisze się pidgin. Pid, pidgin. Nie nie. Mhm. Tak tak tak. Pidgin. Się tak. Pisze. I to jest głównie język mówiony. A to dlatego ja zawsze, jak piszę gołębia, to wstawiam d, bo w gołębiu nie ma d. Albo ci się myli speed'em z, z Pokémonów. Albo mi się myli speed'em z, z Pokémonów. Jest, jest na to szansa. Dobrze. <grym> <grym> <grym> Ale wracając, wracając do wielokrotnych osobowości rozwoju jaźni i smigola Goluma. Chcia, chciałem kontynuować wątek waszych osobistych doświadczeń z, z, z waszą um, wieloosobistościowością. Znaczy, jak mogę powiedzieć ze swojej strony, to. Na przykład, jak byłam na Erasmusie, to miałam straszny code switching, bo w zależności od tego, z kim rozmawiałam, rozmawiałam albo po polsku, albo po francusku, albo po angielsku. I co jest jeszcze ciekawe, w zależności od tego, czy rozmawiałam z native speakerami z UK czy z US, to też zmieniał mi się trochę akcent. Okej, okay, I... ale czy przez zmianę akcentu czułaś się w jakiś sposób inaczej? Znaczy, powiem Ci tak, że to, co jakby zauważyłam na pewno, to, że jestem bardziej nieśmiała, jeśli mówię w języku, którego dobrze nie znam. Okej, okay, ale czy to jest... To jest jakby taka ogólna cecha. To i jest chyba ogólna że... cecha, bo ludzie, którzy się trochę uczą tylko języka, mają problem z produkcją generalnie po francusku też jesteś taka nieśmiała, bo przecież, e, jak, jak mówisz po francusku, to, to, to z native'em francuskim to też jest, mm -hmm. jesteś taka nieśmiała w, w, w wachlarzu, że tak powiem, e, e, słów? Czy, czy po prostu to płynie z rozmową? To nawet, by to znaczy, no, jak byłam właśnie na Erasmusie, no to jakby im bardziej byłam w tym środowisku, tym, tym lepiej mi szło mówienie, więc mm. tym byłam coraz mniej nieśmiała, no, no. ale... Tak ogólnie to nie zauważyłam jakiejś drastycznej zmiany swojej osobowości. Tylko jakby bardziej to było na zasadzie że też jest coś takiego, że zmieniasz osobowość w zależności od tego, z kim rozmawiasz. Inny jesteś na przykład przed rodzicami, a inny jesteś przed kumplami z uczelni, a inny jesteś przed swoim kumplem, z którym chodzisz na piwo. Mhm. Więc myślę, że tu bardziej zachodziło coś w tym stylu niż jakby zmiana osobowości pod wpływem tego, w jakim języku akurat mówię. Okej, okay, no to po raz kolejny aplikując metodę naukową do tego, Musielibyśmy sprawdzić, jak się zachowujemy sami wobec siebie, kiedy gadamy w innym języku. My z którą możemy się trochę wypowiedzieć na ten temat, bo przez rok, dwa byliśmy razem w grupie na studiach. i Teraz dalej jesteśmy, Tak, chociaż trzeci, trzeci albo czwarty rok. Mi się teraz przypomniało trochę inna sytuacja, ale też ze studiów, z jednym wykładowcą z naszej uczelni, hmm. gdyż kiedyś musiałam załatwić sobie przepisanie oceny u niego, no i czekałam trochę na konsy u niego i widziałam jakby, jak się zachowuje i zauważyłam, że w, kiedy rozmawiał po polsku ze studentami, był kawałem chuja po prostu. Nie wycinamy tego. E, no nie no, jest ostrzeżenie, nie? I nie jestem w stanie tego inaczej określić, bo po prostu ja też miałam z nim mega problem, bo zaczęłam z nim rozmawiać po polsku. I załatwienie czegokolwiek było straszne. A z, kiedy przychodzili do niego studenci z Erasmusa, po angielsku był po prostu aniołkiem. Był tak miły, kiedy zacząłem tylko znać po angielsku, bo też ym, ktoś do niego zagadał po prostu po angielsku, chyba jakiś jego student, chyba, który już wiedział. I naprawdę różnica była diametralna, że po polsku załatwienie z niego czegokolwiek to była po prostu a po angielsku był do no Przełóż. Ale ja też pamiętam, że jego wykłady były takie bardzo, bardzo przyjemne, miały klimat. On tam heheszki, jakieś memy wrzucał. Tak, bo a właśnie, bo, były bo wykłady były po angielsku. Po angielsku, no właśnie. A dobrze wiesz, o kim mówię. Tak, bo ja dobrze nie, o kim mówisz, tak, tak, oczywiście. Ja to, nie, nie padną żadne na nazwiska, ale, ale tak, no, no są tacy ludzie, strzeście się. Ale wiem, że ty, Baronie, masz różne doświadczenia tym, jak się zachowujesz, kiedy mówisz, z jakim... W jakim języku i z jakim akcentem? Ano, ano, tak, tak. tak, tak bo tutaj tak, akcent. Oj, oj. E, wchodzimy troszeczkę na kolejny poziom, bo to już nie jest nawet kwestia tego, e, ile osobowości ma osoba, która włada kilkoma językami. I to już jest poziom, ile osobowości ma osoba, która włada więcej niż jednym akcentem. Nie, nie chcę mówić, że władam więcej niż jednym akcentem, bo w sumie wyuczony mam jeden, a Resztę udaje mi się w jakiś tam mniej lub bardziej udany sposób imitować. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę ty masz wyuczony brytyjski, a jak próbujesz mówić po amerykańsku, to jesteś impresją Samuela L. Jacksona. Ja nie znam innego amerykańskiego, on ma, angielskiego. On ma bardzo legitny irlandzki, jak, jak już tam ci trochę wpłynie. Ale to już, to już nie popadając w pewne stereotypy, to tak, ja się muszę napić. Kiedyś, kiedyś napisałem, napisałem nawet na tym o Twitterze, że, że jak się napije trochę, to, to idę full Irish. Tak, I tak, i jakaś, jak, jak, jak, jak, jakieś konto mnie dodało do jakiejś grupy ludzi, którzy rzucają rasistowskie żarty o Irlandczykach. Wow. Gdzie, gdzie to nie był nawet wow. przytyk do Irlandczyków, ale nie, to, to była... Ale tak, tak jest troszeczkę, no, że, że załącza mi się troszeczkę Szkocja albo Irlandia, jak, mm. jak troszeczkę m, alkoholu popłynie. A z, a z Samuelem Jacksonem to też jest prawda, bo... M, znaczy, nie no, ja mogę próbować mówić z amerykańskim akcentem takim normatywnym, powiedzmy, białym, ale... Ale po co? Ale po co? No, po co, po co? Można, tak. Eee, i, bardzo mnie męczą te węże w tym samolocie, więc... No. <laughs> te oj te węże! <laughs> te węże w tym samolocie. No dobra, u mnie to jest silne, ale czy wy też tak robicie? Też tak macie? Zauważyliście to u siebie? Znaczy, ja zauważyłam, że... Czasami, jak rozmawiam z osobami, które wiem, że rozumieją bardzo dobrze angielski i chcę z nimi porozmawiać na, porozmawiać na jakiś ciężki temat, Na przykład nie wiem, z kim się pokłóciłam albo coś mi się nie podoba, jak ktoś robi, to czasami by to po angielsku, bo chyba stworzenie tego dystansu, bo jednak jest drugi język, właśnie to, to, to o czym mówiłam już, że to jest nasz długi język, nie wychowaliśmy się w nim i to, że mówimy w naszym drugim języku trochę tworzy dystans pomiędzy tą sytuacją, bo jednak musi przejść przez pewien field. Tego, to, to, to rzecz, którą chcemy wyrazić i jakieś takie właśnie trudniejsze tematy mogą być łatwiejsze do wyrażenia w drugim języku. Mm -hmm. Też podobno to zostało też udowodnione naukowo w jakiś sposób, że jeżeli mamy jakąś ciężką decyzję do podjęcia, nie chcemy jej podejmować w sposób emocjonalny, tylko racjonalny, to powinniśmy sobie to wyargumentować, wyliczyć pros and cons, Właśnie w drugim języku, bo drugi język przez to, że mamy jakieś tam filtry, kiedy nimi mówimy, że, że ma, to jest dłuższa droga tak. od, od koncepcji do produkcji, to przez to w naszym drugim języku po prostu jesteśmy, jesteśmy bardziej racjonalni. Czy, czy nie wiem, macie też z tym jakieś doświadczenia związane? jak tutaj cura, że faktycznie jak ja się zagrzeję i, i mam jakiś, coś mi leży na wątrobie i muszę to po prostu z siebie wyrzucić czy wykrzyczeć, to faktycznie wtedy nabijam po angielsku i brzmię rzekomo jak gruba murzynka. O i... To, to mamy, mamy coś wspólnego ze sobą. Lakel! Lakel. No, no tak, tak, jest, jest, jest coś takiego u mnie, rzekomo. Nie wiem, ja siebie nie słyszę i, i nie wiem jak to, to brzmi, ale faktycznie rzekomo. Jestem grubą, gospodową murzynką. I gestykulujesz nawet trochę jak gruba murzynka. Wiesz co? Eee, czy to jest prawda? Ja jestem, jestem skłonny przetestować tę teorię. Na no, no, to, to trzeba by go wkurzyć. Ja nie chcę go wkurzyć. Ja, <laughs> znaczy, powiem wam tak, że ja zauważyłam, niektóre, że niektóre cechy mi się jakby wyolbrzymiają, jak mówię po francusku, bo wydaje mi się, że ja jestem bardziej skurwielem, jak mówię po francusku. Sok. Zwłaszcza jak mówię do, Franc do, do barona wydaje mi się, że, że jestem po prostu taka, taka bardziej wredna nie wiem, czy to wynika z faktu, że ja Barona uczyłam francuskiego teacher i, mode i trochę mi się włącza teacher mode czy po prostu ogólnie Francuzi są nie wiem mówię. bardziej skurwialami? skurwialami. czy znaczy, tego bym nie powiedziała, bo akurat u nich jest tak trochę że na przykład w twarz ci nie powiem, że ci nie lubię, będę, ci, będę się uśmiechać, będę, będę pytać, sawa, sawa, a za plecami ci tak po prostu obrobię dupa, że to jest koniec świata. To faktycznie skurwiel. <laughs> no, trochę tak jest. Z kolei właśnie zauważyłam, że Baron jak mówi z tym swoim pięknym brytyjskim akcentem, to jest taki, wydaje się bardziej sophisticated i taki mądrzejszy trochę niż jest. Wydaje się, to jest słowo kluczne. To, to, to nas chyba nauczyło WŁA, nasz wspaniały wydział, że jak musimy się wypowiadać na różne głębokie, wspaniałe tematy, które są pojażane na naszych zajęciach, ze speakingu, tak. to mam, musimy być tacy mądrzy i tak. wszyscy gadamy w naszym wspaniałym akcencie mhm. i tak się trochę wczuwamy wtedy w to, bo trzeba komuś tak... Taka jest moja opinia, kłóć się ze mną, bo na tym polegają te zajęcia. Aha. Możliwe, że tak jest, ale powiem wam, że jeszcze taką ciekawą rzecz, która teraz mi przyszła do głowy, że jeśli chodzi o akcenty, mam znajomą, która urodziła się w Kanadzie, pozdro, Julia, i ona jak była dzieckiem, to przeprowadziła się z powrotem do Polski z rodzicami, bo jej rodzice są Polakami, którzy po prostu wyjechali. I ona ma jakby, nie wiem jak wyglądała jej wcześniejsza edukacja, wiem, że w liceum miała nauczycielkę, która uczyła ich akcentu brytyjskiego, a jak poszła właśnie na anglistykę, to zaczęła uczyć się akcentu amerykańskiego. Ale pamiętam, że ona kiedyś tłumaczyła, znaczy była jakby tłumaczem na konkursie muzycznym i widziałam, że jednak w sytuacji stresowej używała tego brytyjskiego, angielskiego. Bo jakby pomimo... jest jej bliższy, bo jej pierwszy jakby... Znaczy, jej pierwszy teoretycznie był kanadyjski, nie? Bo Czyli ona... może miała najlepsze jakieś konotacje z tym brytyjskim. Może, może. No właśnie, bo tutaj zahaczmy jeszcze o jedną bardzo ciekawą rzecz, bo nasz wydział, y, przy wszystkich wadach, które niestety ma, daje nam, daje nam, daje nam wybór. Daje nam tę ten, ten, możliwość wyboru między brytyjskim angielskim, a amerykańskim angielskim. O Kanadzie wszyscy zapomnieli, nawet na Romie, niestety. I y, Zastanówmy się teraz, jak to jest? czy w którą stronę to działa? Czy ludzie, którzy wybierają brytyjski, robią się tacy bardziej sophisticated i tacy mili i tacy uprzejmi i w ogóle, a Amerykanie są wulgarni, brutalni i prosto w twarz? Czy to działa odwrotnie? Ludzie, którzy mają predyspozycję do bycia nadmiernie miłymi, wybiorą bardziej brytyjski, a ludzie, którzy są tacy bardziej wyzwoleni, tacy ach? wybiorą amerykański. Jak wam się wydaje? Nie, nie, nie, nie, jeszcze, nie, jeszcze nie wiem, muszę się tym zastanowić, ale chciałam tylko zauważyć, że czasami mamy tak, że na korytarzu, bo to jesteśmy w stanie określić, nie słysząc, czy to jest grupa amerykańska czy brytyjska, po zachowaniu. Mhm. Ja to zauważyłam, że no, tylko ja tak miałam, że jak rozmawiałam z ludźmi a nas wydziało że właśnie czasami po samym zachowaniu grupy byliśmy w stanie określić, jaki mają akcent. Mhm. I coś chyba w tym jest. Coś w tym chyba jest, nie? Zwłaszcza, że na pierwszym roku pamiętam, Między grupami, między akcentami był straszny hejt. Teraz to już się trochę zarasta, bo jest nas mniej, jest nas łącznie 120 osób, nawet chyba mniej moja no, grupa się trochę wymieszała. trochę bo na wymieszały, początku tak. jesteśmy bardzo podzieleni, bo każdy ma w swojej grupie wszystkie zajęcia, a potem się zaczynają po seminariach, ja jesteśmy wymieszani, potem już w ogóle są specjalizacje na e-mailu i już w ogóle jest kompletna mieszanka. I wiecie co? I dlatego ja właśnie bardzo żałuję, że jednak Roma <coughs> uczy tylko akcentu francuskiego z Francji. Znaczy, co prawda mieliśmy nativeów z Belgii, ale no, to jest jakby niewielka różnica Belgia a Francja. Ale, y ale nie mamy właśnie nikogo z kanadyjskiej, dlatego że kiedyś by. Był jakby był pomysł, żeby to wprowadzić, ale było za mało chętnych, bo jakby ludzie, którzy uczą francuskiego tego, wiecie, parawnego, tego paryskiego to uważają Kanadyjczyków za takich biednych kuzynów ze wsi. Mhm. I po prostu ale... wszyscy mają na nich takie, może nie tyle hejt, co, co jest takie, aha, no, no dobra, wy sobie bądźcie, wieśniaczki. Nie. A czy, czy między francuskim, paryskim, a francuskim, tym belgijskim są różnice fonetyczne jakieś duże? Bo wiem na pewno, że na przykład w liczebnikach są zmiany, że w Belgii już normalnie idą systemem dziesiętnym. W Belgii i w Szwajcarii. I w Szwajcarii. Tak. Czy, ale fonetyczne też są różnice. Fonetyczne to są, też są niektóre różnice. Teraz nie będę na tym rozwodzić mm -hmm. mogę ci odstać. Ale powiedzieć są. Dobrze, później, bo tak. o to głównie chodzi, nie? Tak bo, tak, bo akcent akcent jako taki nie będzie się opierał o różnice leksykalne, tylko właśnie o najbardziej o różnice fonetyczne. Tak. To będzie najbardziej takie widoczne i widoczne, właściwie. Mhm. Czy też mi się teraz przypomniał taki przykład, chociaż jeszcze nie wiem do czego, czego on dowodzi, ale może wy będziecie wiedzieli. <laughs> e, bo jest aktor John Bowman. Niektórzy z was mogą tak. go znać z, tam z AL albo z Hu. E, I John Beeman jest szkotem. Ale większość z Was pewnie go słyszała z amerykańskim akcentem, mm -hmm. gdyż grał często w amerykańskich serialach. Mm -hmm. Ale z, kiedyś oglądałam jakiś tam program, czy wywiad, czy coś tam. W każdym razie John Bowman mówi idealnie z amerykańskim akcentem i ze szkockim. I kiedyś słyszałam, że jak on przyjeżdża do Szkocji, na przykład do rodziny ze swoim mężem, to potrafi w jednej rozmowie, w momencie kiedy mówi do swojej babci, mówi ze szkockim akcentem, to takim naprawdę szkockim. Takim już... Takim a la takim, takim, że już pewnie go nie zrozumiemy. I w momencie, kiedy się zwraca do swojego męża, mówię z Amerykańskim na przestrzeni jednej rozmowy. No to powiem ci, że Baron robi tak samo, jak idziemy na obiad do jego babci. Że jak rozmawia z babcią, to mówi z gwarą poznańską. Jak rozmawia ze mną, to mówi standardowym polskim. I to jest fascynujące, uważam. Nie wiem jeszcze jaką mam osobowość, kiedy mówię gwarą poznańską, bo znam tej gwary za mało troszeczkę. Staram się ją kultywować, ale... To, ale to jest, to jest, to jest takie... Jak dla mnie... Jakby jak słyszę człowieka, który mówi gwarą, poznańską, to dla mnie to jest taki, taki, e, taki, taki, taki przaśny, rubaszny człowiek, taki, taki wesoły... swojski ziomuś. Taki, taki swojski ziomuś, tak. tak, no. taki, tak taki, taki rozweselony, taki lekkoduszny luj. Taki, taki, właśnie, taki właśnie jesteś. Tak? A no. to, to dobrze, no. Czy znaczy, wydajesz się być trochę jakby wkurwiony czasem, jak mówisz gwarą poznańską, bo to jest takie bardzo osobiste, tak mi się wydaje? Pogadajmy o Baronie, to jest taki fajny. Sposób. Naprawdę. Zrób na nim. Nie, bo nikt tego nie będzie słuchał. 50, 50 akcentów bojają na. 50... Wow. Wow. Mam wyjść. Trzeba 50... 50... prość najpierw. Bo... 50 akcentów mrocznie. Teraz oboje musimy wyjść na nagrywać Będziesz Bajon, Bajon i Jake nagrywają odcinek do końca sami. Tylko jak będziesz miał te kulki, te takie fajne, co miał. Wytniesz to, połagam <laughs> Nie. To musi zostać Nie. w tu, tu wleci, um, stary, tu wleci Zimmer foty. Czy, czy, czy mamy jakieś jakby... Dobra, ja biorę dyskusję za mordę. Właśnie też <laughs> chciałam to zrobić. <laughs> I czy mamy jakieś jakby konkluzje w Znioski. związku z... Znaczy powiem wam tak, że ja pomimo tego, że czytałam bardzo dużo o zmianie osobowości yy, jako, jeśli, jeśli mówi się innym językiem, to dla mnie ta zmiana jest y, y, trochę niewidoczna. Może jestem bardziej sobą, kiedy mówię po polsku, może jestem bardziej sophisticated, jeśli mówię po francusku, może nie wiem, nie wiem kim jestem, jak mówię po angielsku. Nie wiem, kim jestem. Cóż. Ale jak dla mnie ta zmiana nie jest jakoś bardzo zauważalna. Przynajmniej na, no, na moim przykładzie. Mhm. Myślę, że u nas też jest trochę inna sytuacja, bo mówiliśmy o badaniach, na ludziach, którzy na przykład wychowali się w jednym kraju, a potem ileś lat mieszkali w drugim. A my jest, jednak uczymy się naszego drugiego języka w dość sztucznym środowisku. Mm -hmm. I też mi się wydaje, że u nas aż tak to już nic nie będzie widać, jak właśnie u osób, które się po prostu wychowywały bądź mieszkały przez wiele lat, używając jednego języka bądź drugiego. To też pytanie, ile masz ekspozycji na kulturę, nie? Bo tak, tak. Y, ja się bardzo wystawiam na e, kulturę krajów anglojęzycznych. Moja nie wiem, ile ty z kolei, Jake, oglądasz tam programów i czytasz książek e, francuskojęzycznych i frankocentrycznych. Może znaczy, to jest ta różnica? Ja, tam, tam? ja jestem... trochę nie lubię frankocentryzmu, bo ja wolę Kanadę. No, no. Dlatego... Kanadę. Oh, uh -huh. <laughs> tak. No ja cię czuję, bo ja pisałam licencjat z Kanady, więc... No, ja będę pisała magisterkę z Kanady, więc zawiera Dolon. No Bardzo dobrze. Dolą. Dolą, tak. Nie Dolan. Nie doland. <laughs> Dolan. Daniel? Czy ja się czuję jakoś inaczej, kiedy mówię... Nie, wydaje mi się, że i po polsku jestem lujem i po brytyjsku jestem lujem i to, i to się raczej nie zmienia. Dobrze. Tak, Natomiast dobrze. czuję się troszeczkę bardziej szarmansko kiedy mówię... Bardzo... Szarmanski luj. No, czuję, dobrze. czuję się troszeczkę bardziej tak. zawadiacko i mogę sobie pozwolić na małe, małe co-nieco. <śmiech> <śmiech> Kurczę, ale ci ja dzisiaj naprawdę dziwne teksty <śmiech> trzaskam. Dobra. To, to co gryskie lubią najbardziej. To, co te gryzki <śmiech> lubią najbardziej. A, także... <laughs> wracając do głównej osi, nie, nie, nie, nie czuję się jakoś specjalnie inaczej mówiąc w, po brytyjsku, czy po polsku, czy mm -hmm. mm -hmm. nie, ja, ja mogę ze swojej strony powiedzieć tyle, że ten brytyjski jest mi najbliższy, ale wydaje mi się, że to głównie dlatego, że jakby ta brytyjszczyzna troszeczkę płynie mi we krwi, w sensie ja w życiu też jestem takim troszeczkę uprzejmym, cichym, zachukanym introwertykiem. Mhm, a, tak, ale ja też to czuję. Tak. Jakby nie bez powodu a, masz bokserki z flagą brytyjską, a nie polską. O! Słuchacze nie muszą o tym wiedzieć. <śmiech> już wiedzą. Teraz już wiedzą, wyszło. E, natomiast właśnie e, kiedy, kiedy, kiedy troszeczkę się rozluźni atmosfera i etanol popłynie w moich żyłach. Dlatego wychodzi ze mnie ten szkodczy Irlandczyk, otwieram się troszeczkę bardziej na świat i może ta zmiana akcentu jest też związana ze zmianą troszeczkę osobowości. Wiem, że tu jest jakaś korelacja, nie chcę mówić co na co wpływa, bo nie mamy na to dowodów, ale korelacja zdecydowanie jest. Chcemy usłyszeć co wy macie do powiedzenia na ten temat, więc zapraszamy do komentowania, jakie wy macie osobowości w różnych językach, w jakich mówicie, albo nie, albo co o tym myślicie. A w międzyczasie myślę, że możemy przejść do następnego segmentu. Ja codziennie tasuję. Ty ja byliśmy kiedyś razem, każdy dzień razem zawsze Naprawdę czuję, jakby tracił luja. Nie wierzę, że to mówię koniec wydaje się że puszczasz się jeśli tak jest to ja nie chcę wiedzieć nie mów ja wiem co ty mówisz proszę nie wyjaśniaj nie mów bo to boli nie mów ja wiem, co ty myślisz Nie trzeba mi powodów Nie mów, bo to boli Nasze wspomnienia Mogą być zapraszające Lecz niektóre są całkiem mocne Straszne Ty, na my. I ja i ty w dłoniach ja siedzę i płaczę. Nie mów, ja wiem co ty mówisz. Proszę nie wyjaśniaj. Nie mów, bo to boli. Nie, nie, nie, nie, nie mów. Ja wiem, co ty myślisz. Nie trzeba mi powodów. Nie mów, bo to boli wszystko się kończy ja muszę przestać udawać Im jesteśmy instrumental Jest! W dzisiejszym segmencie randomowym chcielibyśmy porozmawiać o Oscarach tegorocznych i o tym, co się działo na gali, o filmach, które wygrały w różnych kategoriach. Chcielibyśmy zrobić jakby takie bardzo, bardzo skrótowe podsumowanie właśnie tego, tego co się działo, o tych filmów, które wygrały i no ogólnie, ogólnie powiedzieć coś o Oscarach, no bo to świeża sprawa. Myślę, że możemy zacząć od bardzo ciekawego fenomenu związanego z tegorocznymi Oscarami, mianowicie fenomen filmu La La Land, który dostał 14 nominacji, co jest największą liczbą nominacji chyba w historii I Oscarów. 8 jeśli się nie Albo 7, chyba połowę. No, połowę z tego. Mhm. W każdym razie Był, ja. Pan... Byłoby 8 wliczając tą, której tak. ostatecznie nie dostał. Tak, tak, tak. tak, ale o tym potem. W każdym razie, to jest film, którym wszyscy byli zachwyceni, bo to był bardzo ładny film. To był bardzo fajny musical, to był film, na który chcemy pójść po męczącym dniu w pracy. Ale nagle, jak się okazało, że ma właśnie tych 14, 14 nominacji, to ja nawet sama przyłapałam się na tym, że nie chcę, żeby te wszystkie 14 statuetek zdobył. Bo ten film jest generalnie bardzo przyjemny. Jego problemem jest to, że on próbuje ci pokazać troszeczkę ten showbiz od kuchni. I w momencie, w którym, wiesz, Akademia, która mimo wszystko ma duże kontrzachty z Hollywoodem, bo jakby jest w Hollywoodzie, daje 14 nominacji filmowi, który pokazuje ci Hollywood od kuchni, to jest taki kinematograficzny odpowiednik masturbacji. I to się ludziom strasznie nie podoba. I to nawet było powiedziane w uh, Ones Trailers? Tu, który właśnie ten kanał zrobił filmik na temat Oscarów i stwierdził, że La La Land to jest Hollywood Handjob. No, więc to właśnie, ale film nie mniej jest przyjemny i tylko boję, boję się go oglądać drugi raz. Usłyszałem taką opinię, że przy oglądaniu drugi raz on wiele traci, więc ja się trochę boję i trochę nie chcę go jeszcze raz oglądać. E, Niemniej jednak Shazel e, za La La Land dostał statuatkę dla najlepszego reżysera. Mhm. Ja, uważam, że... ja uważam, że słusznie, chociaż moim zdaniem powinien dostać za, za weplasz. Z za weplasz. Mhm. To jest w ogóle jeden z reżyserów, którego naprawdę podziwiam za to, że on potrafi bardzo dobrze pokazać muzykę i muzyków przede wszystkim w filmie. Bardzo mi się podoba to, że na przykład Gosling autentycznie musiał nauczyć się grać na fortepianie. Miles Teller do Plasha uczył się grać Ale na perkusji perkusji. też. Dokładnie tak. To, że on zatrudnia na przykład jako statystów grających gdzieś tam prawdziwych muzyków, którzy widać, że grają, a nie, nie są to aktorzy, statyści więci z ulicy, którzy dostają instrument i, i nie wiedzą co z nim zrobić tak naprawdę. Także tutaj akurat ja bardzo szanuję Damiena, Damiena Zel za to, co on robi z muzyką w filmach. Przejdźmy w takim razie do najlepszego filmu, Best Picture. Tutaj e, się, się troszeczkę podziało. Jeżeli oglądaliście ceremonię, to wiecie co się stało, jeżeli nie oglądaliście, to właśnie wam powiemy. Jeśli nie oglądaliście, to, to pewnie, pewnie to, też o tym słyszeliście. To pewnie też o tym wiecie, tak. Prowadzący ceremonię, prowadzący rozdanie tej akurat statuetki, pomylili koperty. Nie będziemy wnikać w to, w jaki sposób to się stało, bo są różne teorie, z, również te, w tym teorii spisku. Myślę, że nam w większości się wydaje, że to był po prostu przypadek. Zwłaszcza, że tak naprawdę ja pamiętam, że właśnie oglądaliśmy z Baronem ceremonię na żywo. Znaczy nie na żywo, tylko jakby. No, tym oglądaliśmy. W, ty w tym samym czasie, w czasie rzeczywistym. I faktycznie było widać na twarzy tego człowieka, że on nie jest pewny tego, co ma zaraz przeczytać. Bo tam był napis e, Emma Stone, Emma Stone. Emma Stone nie, tak. bo on, on tak po prostu kopertę dla najlepszej aktorki, na aktorki tak. zamiast najlepszego filmu. I on tak spojrzał na tą kopertę i było widać, że takie, że no, be, best picture is i on tak patrzył, tak spojrzał na tą swoją współprowadzącą e, i ona takie mm -hmm, mm -hmm, i on w końcu to przeczytał. Bo ona chyba nawet nie spojrzała na to, co tam to znaczy, jest. To Jimmy Kimmel wyjaśnił w swoim show Dzień po Oscarach i powiedział wprost, że to organizatorzy tutaj zrobili tego fuck upa, ponieważ Emma Stone, która wygrała e, najlepszą aktorkę, już opanową, ona miała w ręku tę samą kopertę, którą miał gościu, który czytał do e, domniemany best picture. I tutaj, tutaj się pojawił po prostu fuck up na zasadzie dwie koperty od jednej kategorii i był miszmasz generalnie z dostarczeniem tej koperty i zasadniczo nikt nie wiedział, co się dzieje. Zresztą, no, ale tak jakby wracając do samego, do samej nominacji, do samej wygranej, najlepszy film, Moonlight. Znaczy ja uważam, że to był dobry film, ale widziałam, jakby patrząc na listę nominacji, że w, na Oscarach wygra, wygra albo La La Land ze względu na Właśnie ten Hollywood Handjob, albo wygra poprawność polityczna, bo poprzednie Oscary za były za bardzo białe, tak. a w tym roku, znaczy to też się zmieniło ze względu na, to, na te oskarżenia, ale też Akademia przyjęła do siebie nowych członków, tam jest chyba 700 nowych członków, którzy nie są białymi, starymi mężczyznami. Osiem. Tak. Dlatego myślę, że mimo wszystko dla mnie generalnie lepszym filmem od Moonlight w perspektywie czasu może, bo wiadomo, że bezpośrednio po oglądaniu te wrażenia są różne i Moonlight zrobił na mnie mega wrażenie, ale im dłużej o tym myślę, tym bardziej mi się wydaje, że lepszym filmem dla mnie było Hidden Figures ukryte działania. I to też był film, który był nominowany do Best Picture tak. i który... No bo tak, La La Landu, tak jak wspomniałem już wcześniej, boję się oglądać drugi raz. Moonlight jest fajny do obejrzenia też raz, a do Hidden Figures chętnie bym wrócił mimo wszystko. To może tu przeczytajmy te, te filmy, które były nominowane, ponieważ to jest Moonlight, Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or, or High Water, tak w ogóle nie, nie oglądałem. Mhm. O, to jest dobry film, polecam. Hidden, Hidden Figures to też muszę nadrobić, La, La Land, Lion, i Manchester Okej, okay, ja widziałam wszystkie. Widzieliśmy wszystkie z tej listy. Wszystkie z tej listy. Znaczy tak. ty, ty widziałaś Liona, ja nie widziałem. To jest ten wyjątek. Ale mhm. generalnie jestem... Znaczy, nie, nie, nie, jestem nie, nie jestem bardzo przeciwny temu, żeby Moonlight wygrał, bo to był naprawdę kawał dobrego kina. Mhm. Kawał kina, które, które, które myślę, że wszyscy powinni zobaczyć. Tak, tego, wszystko. tak. Mi jest tylko smutno, że jakby w tym... przez tą całą sytuację z backupem, z tymi kopertami, Bardziej się mówiło o fuck i o tej sytuacji niż o tym, czym jest Moonlight i dlaczego wygrał. Yy, w ogóle się nie mówiło, czym jest Moonlight, tylko się mówiło, że był fuck-up. I według mnie trochę uciekło i tego, co powinno, tego o czym powinno się mówić po Oscarach. Mm -hmm. Powinno się mówić, mm -hmm. o czym jest ten film, czemu wygrał i czemu był super, a nie o tym, że pomylono koperty. Tak, ale <coughs> zwłaszcza, że no, w Polsce wiadomo, y no Tolerancja jest jaka jest, a raczej bardziej jej nie ma niż jest. Słyszałam takie opinie właśnie takich przeciętnych gospodyń domowych, że Lalaland powinien wygrać, przecież to był taki piękny film, a nie jakiś film o czarnych gejach. No no właśnie, no. dziękuję bardzo. Hmm. Także... Dobrze, e, wspomnieliśmy już o Askarze dla najlepszej aktorki i to była Emma Stone, znana nam również z innych produkcji takich jak Andrzejo Garfieldowy Spiderman, tudzież Birdman? Birdman, tak. Birdman! I z jej uważam, że to by fa fajna komedia do obejrzenia. To, to nie znam akurat. E, łatwa, łatwa dziewczyna polski tytuł jest. Mm -hmm. EA, mm -hmm. I uważam, że to jest bardzo fajna taka komedia młodzieżowa, od której nie dostajesz raka. Ja widziałam oh. ten film trzy, cztery razy i bardzo mi się to zawsze tak ogląda fajnie, żeby tak odmóździć się i... odmóżdżyć, mm -hmm. przepraszam. I... Em, jako tak zrelaksować. Jeśli chodzi o pozostałe jakby nominowane kobiety, to Loving nie widziałam i Jackie też nie widziałam. Wzięłam L i to jest naprawdę mocny film. To jest francuska produkcja i moim zdaniem Isabelle Huppert ma naprawdę zajebiste jaja, że odważyła się tam zagrać, bo premis tego filmu jest taki, że kobieta właśnie zostaje napadnięta i zgwałcona we własnym domu. I przechodzi nad tym do porządku dziennego. I tak, generalnie... po prostu idzie na następny dzień do, do swojej pracy. Pracuje właśnie w branży growej, jest na jakimś wysokim stanowisku i po prostu zachowuje się, jakby się nic nie stało, nie zwoi na, na policję, nie nic, ale to też się wiąże z jej jakby trochę makabryczną historią z dzieciństwa. Generalnie cały film masz takie bardzo mieszane uczucia co do tej postaci, bo z jednej strony ona jest strasznym kurwiszonem i jej nie lubisz, z drugiej strony jest ofiarą gwałtu, więc mimo wszystko mhm. e, współczujesz jej na jakimś tam poziomie I, i cały czas ten dualizm jest, ten film go bardzo dobrze zachowuje praktycznie do samego końca. Tak. A... Tego warto. No, ale tutaj problem, bo Isabelle Hubert, jak samo nazwisko wskazuje, nie jest obywatelką Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Więc gdyby, gdyby ona wygrała tego Oscara, to myślę, że, że komisja by się tam zagotowała nieźle. No i pewnie średnio by ją obeszło, no bo jednak nie wiem, czy Francuzi w ogóle zwracają uwagę na Oscary. Zresztą to też powiedział Jimmy Kimmel, że ona pewnie i tak mhm. by... Po prostu wzięła tą statuetkę i takie ok, niech sobie będzie taki Oscar. E, o Meryl, o, o Meryl Streep w Boskiej Florence można powiedzieć tyle. Meryl Streep, jak wiadomo, umie dobrze śpiewać, czemu dała pokaz w, w, w Mama Mia, tak, w ekranizacji Mama Mia. Natomiast jako Florence Foster Jenkins Meryl Streep umiejąc dobrze śpiewać zagrała kobietę, która absolutnie nie umie śpiewać. To zasługuje na jakiś szacunek, nie wiem czy na Oscara, ale... ale wypada o tym Ale Generalnie bardzo polecamy, myślę, Florence, żeby obejrzeć, bo ja się popłakałam ze śmiechu na tym filmie. Ja się strasznie zażonowany. I popłakałam się też z uczuć, bo też tam było dość, dość tematyczna sytuacja w sumie, Florence. Mhm. Więc to jest, znaczy to było dla mnie taki fajny z tej emocji, że takie czułam takie filmowe z po z kina, że obejrzałam coś fajnego, co wywołało wiele emocji we mnie. Dla mnie to było takie trochę osobiste, bo ja sama jestem muzykiem, któremu w życiu trochę nie wyszło i ja tak samo właśnie jak Florence kocham muzykę, ale no nie mogę tego wykonywać zawodowo, bo w przeciwieństwie do niej ja nie jestem zajebiście bogata i nie mogę sobie robić koncertów. No, ale Okej. Okay. Przechodzimy teraz chyba do najbardziej kontrowersyjnej kategorii, poproszę. jaką będziemy omawiać, poproszę. Najlepszy aktor. E, zwyciężył młodszy brat Batmana, czyli Robin. Casey... Robin. Co? Co? co? Co? Co? Już! Już, już, co? już, już, już przepraszam. Młodszy brat... Tak. Młodszy brat Bena Affleka, czyli Casey Affleck. No i co tam, co tam się stało? No, Casey Affleck był kilka lat temu oskarżony o molestowanie przez kilka osób. I generalnie wiemy, że nie zostało jakby za to ukrany w żaden sposób, bo poszły tam bardzo grube pieniądze, żeby zostało to wszystko uklepane i zapomniane. Dodatkowo um, strony się ugadały poza sądem, więc to też dokładnie, więc, pozostawia pewien niesmak. oskarżycielki coś tam podobno podpisały, żeby już nigdy więcej o tym nie wspominać. Nie wiemy, w jaki sposób został do tego namówione, nie wiem, co tam się tak naprawdę stało, bo właśnie wszystko poszło bokiem. Wiemy tylko, że była afera i nagle ucichła. Mhm. Ym, i Casey Affleck nie miał z tego żadnych jakby konsekwencji. Dlatego w momencie, kiedy dostał Oscara, wystąpił pewien niesmak, co było nawet widać na zdjęciach, kiedy mieliśmy zdjęcia tej czwórki aktorów, którzy dostali wszystkie tamte best, pierwsze i długoplanowe, Były zdjęcia, kiedy oni stali we trójkę, a Casey Affleck z boku. Występ... Ta sytuacja była dość... Może śmierć. Nieprzyjemna. M M możliwe, M bo on to, trochę wyglądał, wyglądał na... jak żul. Tak. Wyglądał jak żul. I... Na potrzeby nowej produkcji, ale jakby i tak. Widać, że ludzie nie do końca zapomnieli o tym i też nie do końca chcą jakby przystawać do niego. Mhm. Znaczy ja nie wiem, nie wiem, jaka tam była sytuacja i nie jestem w stanie się wiesz, obiektywnie wypowiedzieć. Już się. już nigdy się... nie dowiemy. I pewnie się nigdy nie dowiemy, natomiast yy, nie wiemy nic, więc on równie dobrze może być niewinny, nie mówię, że jest, ale mhm. mógłby być, tylko problem polega na tym, że takie oskarżenie ciągnie się za tobą jak smurt po gaciach, zwłaszcza jeśli jesteś celebrytą. Mhm. Jeżeli nawet padnie jakiekolwiek oskarżenie w twoją stronę, świat o tym nie zapomina. Jeżeli... że jesteś Donaldem Trumpem. O tym też świat nie zapomniał, tylko tak. po prostu Amerykanie są idiotami. Tak. Dlatego wydaje mi się, że, mówię, nie, nie wiem jaka jest sytuacja, ale jeżeli przypadkiem byłoby tak, że Casey Affleck jest niewinny, to strasznie się na niego pomyje, wylewa. I to jest troszeczkę mm -hmm. smutne, ale jeżeli, jeżeli faktycznie tak było, no to faktycznie szkoda, że to nie wypłynęło troszeczkę... Znaczy szkoda, że świat o tym sobie nie przypomniał troszeczkę wcześniej już przy mm -hmm. nominacjach, bo ja o tym usłyszałem szczerze mówiąc dopiero jak już on dostał tatułatkę. Po to tak. ja miałem to samo. No powiem wam, że ja tak naprawdę nie wiedziałam o istnieniu Casey'ego Affleka, dopóki on nie, nie zagrał w tym filmie. Ale też jeśli chodzi właśnie o tą całą kontrowersyjną sprawę, Zadajmy sobie pytanie, czy Oscar dostaje się za faktycznie najlepszą rolę, czy za, za umiejętności aktorskie, czy za to, jaki, jakim jesteś człowiekiem. No bo ja rozumiem, że powinno go to, że jest, no nazwijmy to po, po imieniu przestępcą, tak, jest oskarzon, oskarżony o przestępstwo, to, to jest jedna rzecz, ale to, że on tak naprawdę dobrze wykonał swoją robotę, i za to dostał statuetkę, Bardzo to jest druga rzecz. Bardzo dobrze wykonam swoją robotę. Ja już mhm. właśnie abstrahując od całej tej afery, ja, gdy zobaczyłem nominację do najlepszego aktora, dla mnie była dwójka, która mogła o to, o to się bić i to był Garfield, mm -hmm. który w 2016 roku nie tylko rozkurwił e, Przełęczą Ocalonych, ale także milczeniem, które już niestety nie, tak. nie podłapało się pod po kategorie Oscarowe. Chyba milczenie będzie na 2000 Nie, nie. Mis nie? Y, milczenie się podłapało, tylko w innej kategorii. To była nominacja do... już nie pamiętam To raz. chyba nie. Zaraz gdzieś to znajdę, w Każdy każdym razie miał kurza, jakoś... W każdym razie Garfield, Garfield 2016 miał naprawdę, monstrualny e, no, monstrualne. Rozkurduł dwoma, dwoma filmami ciężko. A Casey Affleck, ciekawostka odnośnie Casey'ego Afflecka jest taka, że jego rolę miał grać Matt Damon. Tak, to też było. Natomiast mhm. Matt Damon wybrał Wielki Chiński Mur. E, nie polecam tego filmu, e, nie oglądajcie tego, to jest ścierwo. Casey Affleck... Wydaje mi się, że minimalnie lepiej od Garfield'a mimo wszystko, natomiast to jak on zagrał, bo to nie jest łatwo zagrać takie mimo wszystko, takie wyjebanie na wszystko co się dookoła ciebie dzieje, bo masz jakiś problem w sobie i musisz to zagrać zasadniczo subtelnie, zasadniczo też trochę tak, że nie chcesz z nikim gadać, masz wszystko w dupie, jakiekolwiek relacje i potem w trakcie filmu się to odkrywa, dlaczego to się dzieje i on to zrobił genialnie mm -hmm. to, było, to było dobrze zagrane to mm -hmm. było on, on dźwignął cały film zasadniczo swoją rolą i, i, i za to faktycznie ta statuetka się należała znaczy powiem wam, że ja tak szczerze mówiąc bardziej kibicowałam Andrzejowi Garfieldowi bo jednak widać, że on się spełnia w takich rolach dobrego chrześcijańskiego chłopca, yy, co też widać właśnie w filmie Milczenie, tylko, że tam to on jest księdzem i ma kompleks Mesjasza, to jest na trochę jeszcze innym poziomie. No, ale zdecydowanie no, to widać, że to jest bardzo płodny aktor, który naprawdę bardzo dużo potrafi przekazać grą aktorską. Co jest jeszcze warte... Bardzo wspomnienia, jeśli chodzi o Garfielda, to to, że on tymi dwoma rolami odkleił się troszeczkę od e, roli superbohatera. Mm -hmm. Ponieważ tak. bardzo ciężko jest, uważam, wyjść z tej szufladki. Jest, no. e, A on w 2016 roku, no, zrobił sobie markę i to taką, no, konkretną markę. Będą go brali do dużych produkcji na pewno. Jeszcze wracając do Casey'ego Afflecka, to nie jest jedyny przypadek, e, gdzie aktor o wątpliwej moralności znany jest z tego, że robi dobry film, bo przecież mieliśmy też Merla który zrobił fenomenalny Hacksaw Ridge. Tak. I wie, wszyscy wiemy o tym, że Mel Gibson jest lujem. A może teraz już trochę mniej niż był nim kiedyś, ale jest strasznym lujem. I jakby, nie mówię, że to nam nie przeszkadza, ale jakby, no, nie o to w tych tatuetkach chodzi, więc może, może. Nie, jakby nie pochwalam tego w żaden sposób, ale może moglibyśmy się zastanowić. Znalazłam już, za co, dostał, za co dostało milczenie, za najlepszą scenografię. Bo tam były naprawdę jest... bardzo piękne obrazy Z Japonii. Z tym się mogę zgodzić, bo ten film jest strasznie czerstwy i przegadany, ale jest ładny przy tym. Znaczy, ten film warto obejrzeć ze względu na właśnie A scenografię stedzie? i mhm. ze względu na grę aktorską Andrew Garfielda i, i Adama Drivera. Tak. Tak. Tak. Ky Kylo, -rena. Rena. Tak, Kylo, Ky Kylo, Kylo, Kylo Ren wziął sobie bardzo do serca y, Christiana Bale'a i jego sposób przygotowania się do roli i y, do, do grania w Milczeniu strasznie schudł. W, w Gwiezdnych Wojnach już był dosyć chudy, a schudł jeszcze bardziej, więc... Dobrze, przejdźmy, przejdźmy dalej, bo czas ucieka. Artyści wspomagający, Mahershala Ali. <śleff> Za Moonlight? I tu jest pytanie, czy za jedną trzecią filmu można dostać statuetkę? Otóż tak. E, wiesz co, no to jest, to jest bardzo dobry, bardzo wszechstronny aktor. Ja go widziałem wcześniej w, w House of Cards, gdzie grał polityka, troszeczkę takiego bardziej wyrafinowanego, dystyngowanego gościa. A tutaj mieliśmy do czynienia z takim, wiesz, takim street smart, ziomalem z dzielni, nie? On Więc... tak naprawdę miał taką podwójną osobowość trochę, bo kim innym był przy tym dzieciaku i w domu przy tej swojej dziewczynie, a kim innym był na ulicy. I to też było widać, że na ulicy to on jest właśnie tym bossem narkotykowym, a w domu jest jednak kochającym człowiekiem, mega tolerancyjnym, bo pamiętamy przecież tą, tą scenę, mhm. kiedy ten dzieciak pyta się What's a faget? No. Generalnie wiesz, kogo byśmy się nie przyczepili w tym filmie, to każdy mógłby dostać za jedną trzecią filmu, bo przez cały film przewinęły się chyba tylko dwie aktorki matka e, Shrona Matka Sharona, czyli e, Naomi, Harris Naomi Harris i to była nominowana do, supporting była nominowana do Best Supporting Actress to i jedna kobieta, która nie była nominowana, ale wydaje mi się, że zasługuje na uznanie, bo y, zagrała w dwóch filmach. Po raz pierwszy w życiu to były jej dwie pierwsze role i to są filmy Oscarowe. O, jak nazywa się nazywa teraz? Janelle Monáe. Janelle Monáe. Ona grała jedną z głównych ról w filmie Hidden Figures i grała też partnerkę właśnie, partnerkę Juana, czyli tej postaci granej przez jeśli, Mahershala Aliego. Jeśli mogę dodać, to Hidden Figures ma bardzo ładne tłumaczenie na język polski, czyli ukryte działania, co też ma podwójne znaczenie. Także no bardzo, bardzo zgrabnie to... przełożony pan. Ba bardzo zgrabnie. A jeśli chodzi o rolę właśnie drugoplanowe, to ja mam takie wrażenie, że jakby Akademia bardzo wzięła sobie do serca oskarżenie o białe y, Oscary. No i widzimy, że obie role drugoplanowe otrzymali czarnoskórzy aktorzy. Ja bardzo żałuję, że, że statuetki za rolę drugoplanową męską nie otrzymał Dev Patel, bo uważam, że bardzo dobrze zagrał w Lajonie, a jednak y, no, czarnoskórzy to nie jest jedyna mniejszość etniczna w Stanach. Także to był jedyny aktor y, innego pochodzenia właśnie, niż afrykańskiego, mhm. z mniejszości etnicznej, który został nominowany. No, jednak szkoda, że tej statuetki nie dostał. Z kolei, jeżeli chodzi o aktorki, to mi jest... Yy, ja bym osobiście wolał, gdyby statuetkę dostała albo Octavia Spencer za ukryte działania właśnie, albo właśnie Naomi Harris za Moonlight, bo mhm. to jest też bardzo wszechstronna aktorka, ją już widzieliśmy wiele razy. To jest kobieta, która zrobiła pierwsze trzy części Piratów z Karaibów. Tak. w zasadzie swoją obecnością. Mhm. Ona też jest z mniejszości etnicznej, ona chyba jest gdzieś z, z obszaru tego karaibskiego, tak. więc, więc no, plus do tego jest naprawdę dobrą aktorką, ona zagra wszystko. Ale trzeba powiedzieć, że akurat nie dziwi mnie y, statuetka dla Violi Davis, ponieważ Fences to był film, gdzie było, była gra aktorska i nic więcej tak naprawdę. To był film na podstawie, to była adaptacja sztuki, sztuki, która no, no, mi się nie podobała osobiście, ale tam naprawdę jedyne, jedynym jakby highlightem tego filmu to była gra aktorska. Ona miała bardzo dobrą dynamikę z Denzelem i właśnie oni tak jakby popchnęli ten film do przodu. No tak, tak. Ale ten film i tak jest bardzo daleko w tyle. Tak. W Okej. rozrachunku tak. Kolejne kategorie. Najlepszy scenariusz oryginalny i najlepszy scenariusz zaadaptowany. Ja jestem w trakcie czytania opowiadania Arrival, znaczy Pan się nazywa w przekładzie historia twojego życia historia twojego życia no to muszę powiedzieć że jak na razie to to opowiadanie jest mniej ciekawe niż film, także naprawdę... Czyli adaptacja więc, udana. Adaptacja zdecydowanie udana. Jeśli chodzi o oryginalny scenariusz, bardzo żałuję, że skoro już wrzucili y, homara do tego, do tego worka, to że jednak homar nie dostał, bo to jest to film... był bardzo osobliwy film i jeżeli to faktycznie to był oryginalny scenariusz, to ja chcę działkę tego, co ta osoba pała. Tak, zdecydowanie. To jest pan Jorgos Lantimos. I pan... tym z tak, tak właśnie. Polecamy właśnie e, Homara, bo on chyba więcej nominacji nie dostał. E, a to jest naprawdę bardzo dobry film. Jeden z lepszych Oscarowych, bo przy okazji oglądania filmów Oscarowych trochę ścierwa też się nałykałem niestety, więc... Oj, niestety. Ja um, teraz tu się cieszę, że Manchester wygrał był Tak, Manchester pozamiatał, ale gdybyśmy mieli... gdybyśmy w, w, wyjęli Manchester przed nawias, to co by było, mm -hmm. waszym zdaniem? Ja byłbym właśnie za Homarem. Mhm. Mm Chyba tak, skłaniałbym się ku temu Homerowi. Zdecydowanie. Tak. A jeśli chodzi o a, adaptowane, no to y, ja tutaj muszę kolejny raz wyrazić y, jakby żal, że hidden figures, czyli ukryte działania, nie dostały żadnej statuetki, pomimo trzech nominacji. Trzech nominacji, halo. To dużo. No, hmm. już jest bardzo Dobra, lecimy no. dalej. Wszystkich chyba cieszy to, że w, w kategorii najlepsza animacja została doceniona Zootopia. Mhm. Tak. Chociaż hmm. ja się zastanawiałam, czy nie dostanie Kubo i dwie struny, bo to też była bardzo dobra animacja. To była trochę inna niż standardowa taka właśnie animacja amerykańska. To e, ogólnie tam akcja właśnie tej animacji dzieje się w, w Japonii, chyba? Mhm. Tak wydaje mi się, że w Japonii. I um, tak jest trochę bardzo... ma bardzo dużo dobrych właśnie aktorów głosowych. Teraz, no już nie powiem kto, był, nie pamiętam, ale... Ale animacja wyglądała bardzo ciekawie tak. i była i to nie była animacja z, du z dużego studia, ale z drugiej mm -hmm. strony Zootopia była na tyle ważnym filmem ideologicznie, że... Tak, prawda. Okej, okay, film nie anglojęzyczny. Tutaj, ojejku, tutaj się trochę podziało. My nie oglądaliśmy wprawdzie wszystkich, ja widziałem dosłownie jeden. Nie widziałam dwa. I to był mój największy błąd, jaki popełniłem w życiu. Tony Erdman, prawda? Tony Erdman to jest takie kosmiczne ścierwo. Ja naprawdę, ja jestem zaskoczony, że film na takim poziomie był nominowany. Ja może... Wiecie, to jest, to jest film niemiecki, tak? więc on jest pewnie zrealizowany w sposób, do jakiego Niemcy są przyzwyczajeni, on zawiera jakieś elementy niemieckiego humoru, no ale to jest tak strasznie ciężko zjadliwe. Mhm. To się tak ciągnie za Tobą, Ojejku, nie, nie, nie. Oprócz tego ja widziałam e, mężczyzna imieniem Owe, to jest szwedzka komedia, polecam, ogólnie bardzo taka fajna, typowa szwedzka komedia, jeśli ktoś lubi szwedzki film, który jest lepszy niż niemiecki. Znaczy, szwedzki humor jest lepszy niż niemiecki, z tego co widziałam w tonim Edmanie, no to polecam. Co prawda to nie był film oscarowy, ale był naprawdę bardzo dobry. No i jeszcze muzyczka. Co z tą muzyczką? Śmieszna sprawa, bo za oryginalną piosenkę La La Land dostał aż dwiemi nominacje, no i oczywiście przez te większe szanse tę statuetkę dostał za City of Stars. To, to, to, było, to był dobry kawałek, mi się podobał, ale szkoda mi, że, w, że na gali wykonywał go John Legend, bo ja osobiście wolę wersję Ryana Goslinga. Tak, z pewnego powodu właśnie Damien Chazelle nie zatrudnił profesjonalnych muzyków do śpiewania, tylko zatrudnił profesjonalnych aktorów i nauczył ich śpiewać. Bo jednak to jest dla niego ważniejsze, żeby to było dobrze zagrane aktorsko. Moim zdaniem to było bardziej autentyczne, to co... To, co przedstawiła właśnie Emma Stone z Ryanem Goslingiem. Właśnie, chyba, że chciał mieć taki autentyczny feel Tak, od tego tak. I, I to mu wyszło. Ale pominąłeś jeszcze, Baronie. Poczekaj, poczekaj, bo zaraz do tego przejdziemy. Jest mi. Znaczy, czułbym się bardzo fajnie i byłoby to bardzo śmieszne, gdyby statuetkę dostał e, Justin Timberlake <laughs> mimo wszystko. O, ja. Tak. <laughs> szczerze. No e, tak. Wiesz, City of Stars e, ma, ma, taki, ma taki nostalgiczny feel, ale jak słyszysz, Justina to po prostu. Chcesz dać czemu człowiekowi nagrodę? To jest piosenka z troli, to jest piosenka, tak, z troli. to jest piosenka z troli. Tak. mój światopogląd właśnie się to, to tak samo jak Happy jest piosenka z minionków. Z minionków, tak. tak bo... mhm. Warto oglądać animacje. Co do, co do Justina, to jako tutaj największy fanboy w tym pomieszczeniu i wydaje mi się, że ogólnie <śmiech> ogromny fanboy, to, co dotknie, to czego się dotknie Justin ma jego i jego oryginalną pieczęć do tego. Tak. Mm -hmm. To jest jego touch, jego po prostu... Niepodrabialny jest. Jego spojrzenie, jego vibe i on jest naprawdę... Cokolwiek on nie ruszy jeszcze, jak jest w kombinacji z Timbalandem. Tutaj Timbalanda nie było w tym wszystkim, w tej produkcji. Mm -hmm. Natomiast Justin ma swój styl i on jest niepodrabialny. Należy no. mu się nagrodę. Ale tutaj mówimy właśnie o najlepszej piosence, a jeśli chodzi o najlepszą ścieżkę dźwiękową, to moim zdaniem lalalant nie powinien wygrać, bo ja tam nie pamiętam z tej ścieżki nic, co nie było tymi piosenkami. Ja pamiętam piosenki bardzo dobrze, ale ścieżki no, nie była jakaś zapadająca w pamięć bardzo. Moim zdaniem e, no, tutaj bardziej zasługiwał na, na tą nagrodę na przykład Lion, gdzie faktycznie ta muzyka robiła klimat, robiła te uczucia. Sound editing, sound mixing. No tutaj Arrival za pstepy, Heptapodu. tak? Arrival za stepy Arrival... tak? <laughs> Arrival, Arrival dostał statuetkę i ja się bardzo cieszę, że jakąkolwiek dostał, bo to był naprawdę kozak film. Jeden z najlepszych na pewno, jakie widziałem w minionym roku. I miał osiem nominacji. Miał osiem nominacji, ale dostał strasznie mało. On miał bardzo mocną konkurencję, wszystko. nie uszukujmy się. No, no mało, mało kto jest w stanie docenić lingwistów w filmie tak jak my w sumie. Akademia na pewno tego no. nie robi. Natomiast za edycję dźwięku dostał... E, Hector tak Ridge, czyli Przełęcz, Przełęcz Ocalonych. I tam trzeba przyznać, że ten film robił rzeczy dźwiękiem. Szczególnie ostatnie pół godziny filmu, mhm. to robiło miazgę, ale to jest taki klasyczny gips. to jest już taka rozwałka po całości i, i, i musisz dostać to do środka, do siebie, żeby to poczuć faktycznie. Mhm. Dalej mamy scenografia La La Land i, i kostiumy, zdjęcia. tak? Nie, production design to jest Myś... To jest tajemnicza kategoria. My nie znamy się na tym, jak to pominęła po prostu. Tak, ale myślę, że przejdźmy od razu do tego, do tego co nas bardziej interesuje, make-up i kostiumy bo tutaj dwie rzeczy, które się zdarzyły dość niespodziewanie. Make-up czyli zgarnął, charakteryzacja. Czyli charakteryzację zgarnął Suicide Squad. Był i... straszny ból dupy o to. Był straszny ból dupy. My, nie, nie, by... mamy, my nie mamy bólu dupy o to, bo przy, przy, przy całym, jakby przy całym, przy, przy, przy, przy wszystkich swoich wadach, jakie my widzimy, albo i nie, zależy kogo zapytacie, Suicide Squad wyglądał wizualnie naprawdę bardzo dobrze. Tak. I no. wiem, że ból dupy był o to, bo wszyscy, którzy nie widzieli głównie Suicide Squad i tylko wiedzą, że to to jest zły film. Myśleli, że ten make-up to chodzi o rozmazany makijaż Harley Quinn. Nie, zmazany eyeliner Harley Quinn nie dostał tego Oscar'a. Tego Oscar'a dostała charakteryzacja na przykład Killer, Killer Croca, czy też Enchantress, która też wygląda świetnie. Czy ziomeczka um, Juana, czy jak on tam miał? Człowiek Diablo. Diablo. Diablo o, tak. Który wygląda w, I w zasadzie jak i Jeszcze boy. ja wiem, że wiele osób ma bulldupy, że Star Trek miał też świetne, um, świetną charakteryzację, ale my się na tym nie ja na przykład wzięłabym pod uwagę to, że aktor grający, teraz zapomniałam nazwiska, aktor grający Kilek Kroka pływa również w tej charakteryzacji. My nie wiemy jaka została do tego użyta technika. Może to była jakaś innowacyjna technika, o której nawet nie wiemy. A Star Trek używa tych um, podobnych, gumowych protest, na podobnych głowie. protest od wielu lat. I może zastanówmy się trochę zanim zaczniemy rzucać po prostu szlamem. Bo ja uważam, że nie znam się na tym, więc nie będę mówiła, kto był lepszy, ale uważam, że swój skład zasłużył. Więc nie mówmy o tak o, dalej, że... dalej wyglądał fenomenalnie, ale pytanie, czy, czy wiesz, czy, czy chcemy stabilność, czy chcemy innowację, jakąś mimo tak. wszystko. A tutaj od razu nawiążę do innej kategorii, czyli efekty wizualne, którą wygrała Księga Dżungli, za właśnie innowacje w CGI. Tak. Bo tak słyszałam, że właśnie ja nie widziałam tego filmu. Bo ten film w ogóle przyszedł bez echa. Ten film przyszedł bez echa, ja go pamiętam dlatego, że pracowałam w kinie, kiedy on leciał. Faktycznie było bardzo dużo ludzi na pokazach 3D i jak widziałam te ostatnie minuty filmu, to to 3D faktycznie robiło wrażenie. To po prostu wizualnie robiło bardzo duże wrażenie. Okej. Okay. Za kostiumy, e, kostiumy dostaliśmy. Fantastyczne zwierzęta, Tak, I tutaj myślę, że e, faktycznie fajnie, że ta nominacja i ta statuetka poszła, bo te kostiumy odcinają się troszeczkę od tego Harry'ego Pottera, który znaliśmy wcześniej, mm -hmm. one tak. odcinają się, a jednocześnie zachowują ten magiczny film. Widać, że ten Newt tak, Scamander jak przyjeżdża... Tak, klimat bardzo fajny, stworzony właśnie przez same nawet ciuchy i ja uważam, że zasłużyli. Mm -hmm. Zdecydowanie tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że, że konkurencja nie była jakaś e, bardzo taka... No, był La La Land, który miał po prostu kolorki, mm -hmm. była Florence Foster Jenkins, która miała ciuchę z epoki, ale, ale fantastyczne zwierzęta naprawdę poszły o krok dalej w tym momencie. Tak. Ok, i ostatnie dwie kategorie, o których wspominamy właściwie ostatnio, bo już mówiliśmy o efektach specjalnych mi jest tylko smutno, że troszeczkę mało, mało uwagi poświęcono przy efektach specjalnych Strange'owi i łotrowi 1 bo Water 1 też jakby się odcina od tych poprzednich więznowo-wojennych filmów, tych prequeli tym, że Abrams zarządził przy siódemce już powrót do efektów praktycznych i Water tak. 1 to kontynuuje no, trochę, ale trochę to szkoda, jest, że to przeszło bez echa to jest, to jest kolejna rzecz, jakby tutaj Księga Dżungli miała tą przewagę, bo była innowacja no nie? dobrze, no to jeszcze, co jeszcze? Jeszcze cięcia, czyli editing. Mo montaż. Montaż, dziękuję. Tak. tak. To się I nazywa. znowu mamy przełącz ocalonych. To jest, to jest film, który robi dobrze rzeczy dźwiękiem i, i właśnie edycją montażu. To jest film, który. Bo tak naprawdę przez jakieś pół godziny filmu widać Andrzeja Garfielda, który ratuje tych ludzi z przełęczy mhm. i trzeba było to zajebiście dobrze zmontować, żeby to było ciekawe. Żeby to nie było nudne. No. Tak. Bo to jest mimo wszystko czynność powtarzalna, jakaś taka y, monotonna, a to, to naprawdę y, w, w, widać, to się dobrze ogląda, to no, ten to, sposób. to miało nas trzymać w napięciu i, i, i trzymało, trzymało, to był bardzo dobry film, obejrzałem go dwa razy, z czego drugi raz właśnie w kinie i jeszcze, jeszcze większe wrażenie to zrobiono w kinie. Mhm, dobra, dobra. no to ma teraz ty y, kategorii, chyba się nie wypowiemy, bo albo nie widzieliśmy mhm. filmów, tak jak te dokumentalne, ja mogę tylko dodać, że nie dziwi mnie, Oscar dla animacji krótkometrażowej Piper, bo to była produkcja Pixara, to było puszczane przed gdzieś z Dory. I to wydaje... było świetne. To było świetne, ale też wydaje mi się, że to była jakby jedyna animacja, którą widzieli członkowie Akademii. Mm -hmm. Możliwe, ale um, ja myślę, że oni też dostali za to tą statuetkę, że ja z tego co wiem, to oni mieli dość mały budżet na to, jakie tam zostały zrobione efekty. Ooh, okay. e, bo ja słyszałam właśnie, że... Um, naprawdę ten, te, te wszystkie pióra, ta woda, ten, ten piasek, to wszystko wyglądało mega, mega realistycznie. Mm -hmm. A właśnie słyszałam, że mimo wszystko dostali dość mały budżet na to i po prostu wyciągnęli z niego co mogli i myślę, że, że to też było docenione. Możliwe. Ja z tych filmów krótkometrażowych, animowanych widziałam jeszcze Pearl, to jest film kręcony w 360, robiony przez, e, przez Google chyba? I moim zdaniem to jest film, który pokazuje, że jak nie wiesz, jak robić takie filmy, to się za to nie zabieraj. Mhm. Znaczy, te 360 w, tym, w, tym, w tej animacji, która jest zresztą brzydka, w ogóle nie ma sensu. Nie ma sensu ogólnie, ale o tym może kiedyś powiemy. Tymczasem, zanim się ugotujemy, ostatnie pytanie prowadzące gale, Jimmy Kimmel. Co sądzimy? Luj. Ale luj dobrze czy nie źle, bo źle. my używamy luja w różnych kontekstach. Nie, dobrym lujem jest tylko ten Louis. Tak. W sensie e, luj. Tak, to jest, to jest strasznie zły luj, którego humor zasadza się na a... tym, że wyśmiewa się z innych, moim a... zdaniem. No to ja będę tu trochę opozycji, ponieważ w kontrze do was. Ja, ja lubię Kimela, tak? ja lubię, ja lubię tego te poczucia humoru, lubię segmenty, które on robi, robi i wiem, że jest hype na, na Falona, tak? Falon, no, jest, falon jest... Jakbym miał wybierać, to wybrałbym Falona, bo jest dla mnie lepszy, Ci, ale... tak, gdybym ja miał wybierać między Falonem a kimelem wybrałbym Kordena mimo wszystko, ze wszystkich. <grym> ze wszystkich? Natomiast, o, jeśli chodzi, wracając do samego Kimela. Okej, okay, ale nawet jeśli lubisz Kimela, to musisz przyznać, że ten żart z tymi turystami, którzy weszli na, na, na aulę oskarową, to Okur. był strasznie słaby. Okur. Ja wam powiem, że widziałam trzy gale oskarowe ostatnie i to moim zdaniem był najsłabszy prowadzący. Fajny, fajny był moment z Min Tweets, fajny był ten moment, yy, któryś jeszcze, o którym zapomniałem. Mean Tweets był highlightem generalnie yy, ceremonii jako takiej. Tak, ale tak, Kimmel tak? zasadniczo po prostu, ja tę opinię słyszałem bodajże od, od zwierza popkulturalnego, ja się pod nią podpisuję obiema rękami i nogą, że Kimmel w zasadzie z gali oscarowej zrobił przedłużony odcinek swojego programu. Jeżeli, jeżeli, jeżeli, ta... jeżeli kogoś ta formuła nie śmieszy tak jak mnie, no to dalej go nie będzie śmieszyć. Powiem wam, że ja tak naprawdę myślałam przez w w momencie, że to on podmienił te koperty, tak. tylko po to, żeby ludzie yy, zapamiętali Oscary prowadzone przez niego. Ja myślałam, że to jest U. ten człowiek jest tak naprawdę moim zdaniem na tyle kutasem, że mógłby to zrobić. Czy Kimmel, jeżeli... wiadomo, Kimmel w swoich programach zawsze się skupia na, na Mintuicach, na żartach, które śmieszą, załóżmy, określoną liczbę osób zawsze, i zawsze jest Field z Mattem Damonem, który jest kapitalny, moim zdaniem, ja zawsze mam z tego ciężką bekę. A moim zdaniem to już jest żart, który powinien się dawno skończyć. Mm -hmm. Bo to, to, jest, to jest... Takie żarty są śmieszne. Jeśli coś w nich urozmaicasz, albo jeśli to jest coś jednorazowego, ewentualnie powtórzy się ze dwa razy w podobnej scenarii, A tutaj, moim zdaniem, to już jest taki niesmaczny żart. To już, jest, to już jest dank meme, stary. Oni, oni urozma no, urozmaicają ten dowcip, mimo wszystko. No ale i tak, on już jest męczący, stary. On jest strasznie stary. Tak. A to będę w kontrze tutaj. Powiem, że, że mnie to jeszcze bawi. No dobrze. Łapa w górę dla tego, kogo to jeszcze bawi tam w komentarzach się yes, to... nie wypowiem, bo nie oglądałam gali. Dobrze, to y, oczywiście chcemy usłyszeć też wasze opinie, więc cokolwiek macie do powiedzenia na temat Oscarów, nominacji czy samej gali, piszcie na Facebooku, Twitterze, YouTubeie i na naszym blogu, którego mamy, nowego. Wszystko będzie w linkach. Wszystko będzie w linkach, linki w opisie, pod filmem i gdziekolwiek by tam nie były. To co tam? Tymczasem miał tutaj przyjść Matt Damon i wypowiedzieć się na temat, <śmiech> na temat swojego fiuda z Jimem Kiemel, ale skończył nam się czas. czas.